4 24 i 20. Mario, kim ma. To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnią... Nazywam się Stach Wodecki, a Wy słuchacie Stalowego Radia. W dzisiejszej audycji, jak zwykle z moim udziałem, porozmawiamy o balfrogach. Balfrogi są to stworzenia, które są płazami. Jest to rasa żab, którą hoduje. Kto zna moje audycje w tym radiu, ten wie, że mam ich mnóstwo. Żab, nie audycji. Rzadko kiedy dzian dopuszcza mnie do nagrywania tych audycji, gdyż uważa, że jestem ciotą, w cudzysłowie. Ja tak nie uważam. Sądzę, że dzięki moim żabom wiele cennych istnień ludzkich może przetrwać, gdyż żabi jad posiada wiele zastosowań. Może powiem to, dlaczego siedzę teraz przed mikrofonem ja, a nie Dzian. Dzian jest w tej chwili zajęty, gdyż przyprowadzono nowego mutanta humanoidalnego do przesłuchań, i nie bardzo wiadomo o co chodzi. Tymczasem w Kazamatach pod bazą łowców mutantów. No, popatrzcie, popatrzcie na tego pana! No co z nim jest? Czem on jest taki czarny? Czy to wino jakiejś mutacji, a może się zbytnio przypiekł na słoneczku? Nie wiem, John. Powiedz, co z nim zrobić. Według mnie należy go szybko eksterminować albo zamknąć z innymi popapranicami jego rasy. Nie! Nie! Zostawcie mnie! Ja dzisiaj już taki urodziłem! No właśnie, ale taki się urodziłeś, więc chyba trzeba dzieci podać trochę środka przeciwmutagennego, żebyś może trochę się w normalny kolor zamienił. Podać ci do jakiś wybielak czy coś. Też tak uważam, Trzeba z niej zrobić jakiś porządek. No patrz na to całą rasę tych mutantów. Nie wiem skąd się wzięli, ale taką czarną skórę to nie, wiem, skąd oni mają. Jakaś cholerna mutacja. A może to jest jakaś zaraza? Może trzeba będzie wody z go zawołać, żeby zrobił im biopsję? Nie jestem żadnym mutantem. Dajcie spokój. Co wy w ogóle ode mnie chcecie? To nie moja wina, że mam czarną skórę. To się okaże, gdy cię zbadamy. Zrobimy ci badania DNA i biopsję i kilka innych bardzo ciekawych badanek. Chyba wiesz, co to znaczy wpuszczenie sondy od tyłu. No nie, tylko nie sondy od tyłu. Tylko nie to. To mu się Nie, Staszek, nie. Na razie jest dobrze. A na falach radia. Jak już mówiłem, Balfrogi są cennym i bardzo dobrym towarzyszem podróży. Jeżeli wyrosną, możemy je osiodłać i wykorzystać je jako wierzchowca. Dorosły Balfrog potrafi unieść nawet 150 kilo. Wiedzieliście o tym? Israeli, są to bardzo pożyteczne stworzenia. Oho, chyba mamy słuchacza na antenie. Już cię odbieram, drogi. No nie, to jest... Co audycji, to jest. Boń, boń, boń, boń, boń, boń, boń, to boń, boń, słyszałem, że w ogóle jacyś ludzie chcą, że mam zdobyć pan że za ale żebym takie, bardzo prostu a dalej pod ziemią Wiesz Staszek Wydaje mi się, że Chyba to nie ma jakiegoś sensu Przypalanie go gorącym prętem Nie było chyba dobrym rozwiązaniem Widzisz Ta ciota już zemdlała Co to ma być Nie wiem, żono Zaraz gorszy te mutanty powstają Nie rozumiem tego Mutacje podobne zachodzą w ten sposób, że się robi bardziej wytrzymało i mniej inteligentny człowiek. A tutaj mamy idolny przykład na to, że z wytrzymałością poszedł w dół. Czyżby to jakaś mutacja styczna? Nie rozumiem tego za cholerę. Wiesz co, ja na razie idę. Może się położę tutaj, bo jakoś nie mam sił na bawienie się z tymi mutantami. Okej, okay. ja się z nimi jeszcze pobawię. Dobrego dnia, idę się zdrzemnąć. I znów na górze. I wisie słuchacze, że balfrogi naprawdę są bardzo, bardzo przydatne. Ja nie rozumiem, jak można tak do pochy. To jest coś okropnego, co możesz robić. Dziecko bardzo, kogo jest głowę. Znowu, jak pójdę do biega, pójdę do Pan nie rozumie tego, jak balfrogi mogą być pomocne. To, że pana syn czy pana córka agresywnie zachowywała się w stosunku do tego pięknego stworzenia, nie oznacza, że muszą być to złe stworzenia. To oznacza tylko i wyłącznie, że nie potrafił pan dopilnować swojego dziecka, a to, że umarło, jest tylko i wyłącznie jego winą. Walfrogi przecież nie są ludźmi, a ich rozum zależy od tego, jak również są ułożone. A jeżeli pana dziecko do dzikiego Balfroga podeszło bez żadnej wiedzy na ten temat, to już niestety nikt nie może czuć się winny, tylko pan. Złodziej, pan Balfroga. za pan Balfroga. Złodziej, pan Balfroga. Złodziej, pan pan Tymczasem... Yeah, kurde, męczące jest to. Muszę sobie chyba inną robotę znaleźć, bo to jest To, są, to już jest mnie za ciężkie. Do czego to doszło, żebym sam do siebie mówił? Dlaczego są drzwi otwarte do radiostacji? No, kurde... O, the... O, witaj, John. To cię tu wpuścił. Mówiłem ci, że nie masz tu wstępu. Chyba zacznę zamykać to na kłódkę do nie bo chyba ci szlach trafił, jak cię następnym hmm. razem tu spotkam. Jeszcze ludzie, ludzi swoimi żabami głupimi. Co to oznaczać? Wyjazd mi już stąd. Ale John, ja prowadzę od... Wy... Patrz stąd, cioto! u generała. Teraz ty jesteś u generała, żebyś wiedział. Przepraszam, słuchacze, za mojego kolegę z organizacji. Mam nadzieję, że więcej się nie powtórzy to zajście. Też mam nadzieję, że tu więcej nie wejdziesz. Idź stąd, już. Przepraszam was, słuchacze, za tego wodeckiego. Jeżeli wystraszył was albo wasze dzieci tymi przeklętymi baforgami, to postaram się, żeby już więcej to nie wszedł. O, widzę, że słuchacze miał. Ciekawe co chodziło. Dobrze, że to wszystko było nagrywane, to przesłucham później. Najwyżej strzelę tego. przeklętego Wodeckiego w łeb. Będzie następnym razem tu chciał wejść. Czyli straszył innych. Przeklęty broń! Piechło też tego tak No ale jako, że już zaczął coś tam nagrywać, to, to ja dokończę może tą dzisiejszą audycję mam prowadzić. Zapewne wielu was mnie zna, ale inni mi nie znają, więc przywitam się. Znaczynam no się John Berry i poprowadzę do końca dzisiejszą audycję, którą zaczął przeklęty Wodecki. Tak, zaczął przeklęty, ponieważ ja go przeklinam i przeklęło go już mnóstwo ludzi. Między innymi z tego, co zauważyłem, poprzedni słuchacz zanim się rozłączył i zanim ja tu przyszedłem i go okrzyczałem. Tak, no ale takie życie już ma Wodecki, że lubiło tylko jego żaby. Ewentualnie mutanci, których on sterylizuje. Ale wiele z mutantów, które on sterylizuje, tak naprawdę już nie są płodne wcześniej, bo mutacje zabijają w nich możliwość bycia rozrodczą istotą. I są po prostu bezpłodne. No ale nie mówmy o takich rzeczach, bo... Mam już dość mutantów. Wiecie co, zauważyłem ostatnio, że jakoś przestało mnie zinteresować bawienie się przesłuchania mutantów, bo coraz więcej przynoszą nam ludzie związanych czarnoskórych mutantów, którzy wyglądają jak ludzie, którzy są po prostu ciemnego koloru skóry i no... Mam takie moralne rozterki. Czy to już jest mutacja, czy to jest choroba, czy to jest po prostu zwykły człowiek, który po prostu wygląda inaczej. No właśnie. Ale, ale... Zasadowowców mutantów mówi, że jeżeli coś wygląda jak mutant, trzeba to zbadać. No i badamy, badamy. No ale jeżeli mamy 50 złapanych takich mutantów i to wszystko jest u nas w więzieniu przetrzymywane, no to nie wiem, nie wiem. Czy po prostu to jest aż tak liczna populacja mutantów, czy nie? Może bo z drugiej strony, jeżeli to są mutanty, które się mogą rozmnażać, to znaczy, że ich mutas ich nie poszkodował za bardzo promieniowanie, to znaczy, że może nie są mutantami, tylko po prostu tak wyglądają, bo wyglądali dawniej. Podobno takie rzeczy się zdarzały też dawniej, przed wojną, że również były ciemnoskóre osobniki. A nawet były białe całe, albinosy tak zwane. No ale wyglądają trochę inaczej i mają takie płaskie nosy, jakby ktoś ich kopnął za młodu. No właśnie, to jest problem. To jest problem, gdzie zaczyna się mutacja, gdzie zaczyna się już człowiek. Tak samo jest prosterka przy gulach, prawda? No bo mamy gula, który wygląda, jakby ktoś go obdarzył ze skóry, ale To dawniej też był człowiek. Tylko, że tak go załatwiło promieniowanie i nie tylko. Czasami go tak mogła załatwić jakaś substancja chemiczna. Ej, ciężkie jest życie łowcy mutantów. Jestem chyba już na to za stary. Powinienem sobie jakąś inną robotę znaleźć. Mm, no cóż. No to co wam powiedzieć dzisiejszej audycji jeszcze? Może jak zbudować wyrzutnię rakiet? Nie, to już było. Może wy zadzwońcie przez chwilę przerwy, co byście chcieli usłyszeć, a ja wam przez to... Może powiem tak, ja wam puszczę teraz muzyczkę, a przez ten czas wy się zastanowicie, o czym chcecie posłuchać. Bo ja jestem w tej chwili trochę, powiedzmy, całą tą sytuacją, która powstała przez tego Stacha Wodeckiego. No cóż... Czemu Staszki są takie dziwne? Mamy jednego kumpla staszka, który pomaga mi przy mutantach, hmm, powiedzmy, przesłuchiwać. A ten Staszek drugi jest taki... żabi. de, de, No właśnie. To jest stachy młodeckie Ślag by ich trafił. No dobra, kończymy to nawijanie bez sensu. Przed Państwem piosenka "Drink with the Living Death w kapeli town. Mam nadzieję, że, że Wam przypadnie do gustu. Piosenka jest nagrana przez hmm, kapelę guli, jak nam to wskazuje i opowiada o tym, jak pewien kul chce się pojedynkować na rewolwery lub na picie z jednym z rewolwerowców w swoim mieście. A że ten rewolwerowiec jest przyjezdny, no to ma nimi u No właśnie, dlatego zapraszam do posłuchania i zaraz wracamy po przerwie. I was sitting in the thirsty devil, one sheet hung to the wind When the batwing doors creaked open and a stranger sauntered in He moved his head from side to side and glared with a sunken eye I heard the spin of a rusty spur As he shook off the dreary night He lowered his hat and checked his gun and headed toward the bar He walked on up beside me, I knew he'd traveled far. In a voice as thick as mud, he looked at the keep and said, One shot of whiskey for myself, and one for my new friend. But hushed and low They seemed to be afraid As that ghost had stood right up And walked out of its grave His face was shallow and dirty His skin like leather hide Sure spoke like any man But something wasn't right So I twisted on my lips grow back and words came forth, starting up the tale And every face inside that bar, it turned a shade of pale Whiskey back on over towards the I love a drink like any man, but that's a losing game. To drink or draw against the dead would only be insane. Step free, he tipped his hat and laughed a wicked laugh. You see, the Lord cursed my soul for killing that poor man. There ain't no choice, so you must try to match me shot for shot. If you win, then you'll go free. And I can finally rot. The bar hawk nodded slowly, and I knew that I was screwed. If I chose to duel the dead, then I would surely lose. So I took the glass and threw the shot into my throat. I would match him drink for drink, no matter. Again. There ain't no man that I can't beat Leave him live dead So into the morning I matched him ounce for ounce Till Stan Free fell over And a winner was announced Now the is in his pine box And I still walk the streets But I don't forget the night When death had chose me There ain't no fancy moral To go with this I fear Less shame to kill a man And dream down his last man. Zapytacie państwo, co to w ogóle był za język? Już odpowiadam. Chodzi o to, moi drodzy, że to jest stary język stosowany jeszcze przed wojną. Mówią na niego anglikański, czy jakoś tak. Nie wiem, nie znam go za bardzo. To piosenkę słyszałem i widziałem ją, jej transkrypcję, no czyli zapis taki, wiecie, żeby można było przeczytać w języku naszym, którego używamy. No i jakby to ładnie powiedzieć, jeżeli byście chcieli tą piosenkę sobie wziąć i posłuchać jeszcze, no to zachęcamy na koncert tych panów, który odbędzie się gdzieś tam koło stali. Jak będzie coś wiadomo więcej, no to damy wam znać. No, no co tam jeszcze? Dostałem przed sekundą paczkę z Rzeszowa, w której jest nagranie, które zaraz posłuchamy sobie razem, tak więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że wodecki zaczął nagrywać i będziemy mieli chwilę dla posłuchu, bo to ma być jakieś cenne nagranie, które będzie nam pomagało w życiu codziennym i by sprawi nam wiele radości. No dobrze, no to zaraz posłuchamy. A teraz widzę, że mamy słuchacza na antenie, dlatego już go odbieram. Witaj, panie słuchaczu. No kurde będę z tym radiem. Halo? słuchaj mnie? słuchaj mnie już? Panie Barry, słuchajcie? No, słychać, słychać. Bardzo dobrze nawet. O co chodzi? Witam pana. Tak... Jestem jedzaną z Czarnolasu i pochodzę z Czarnolasu. Czarnolas z miejscowością około 60 km na północ od stali. Dzwonię w sprawie ostatnich wydarzeń, Powiem, od pewnego czasu nasiliły się ataki mutantów i potrzebujemy umocnień, dlatego zadzwoniłem do was z racji, że zamieściliście ogłoszenie w sprawie sprzedaży betonowych konstrukcji. Chciałbym skontaktować się z panem, który te konstrukcje konstruuje... ...i zamówić betonowe fortyfikacje, które będą potrzebne do obrony przed notantami. Które, nie wiecie czemu, w ostatnim czasie zaczęły masowo migrować. Wie pan co, w tej chwili nie mam że pod ręką żadnych danych, żadnych numerów na tego pana. Niech pan będzie na linii cały czas. Niech pan słucha radia po audycji panu przekaże wszystko co jak ten pan ze stali był. Także nie powinno być problemów z tymi konstrukcjami betonowymi, o których mówiłem ostatnio chyba nawet. A o co dokładnie chodzi z tymi mutantami? Co to za jakieś bandy? Bo słyszeliśmy właśnie, że tam gdzieś coś niedobrego ostatnio, no, no ale nasi ludzie z tego co to mówili tam nic z wielkiego się nie dzieje. No ale z drugiej to był już kawałek temu, dlatego, no, bardzo dobrze, że informujecie, towarzyszu, będziemy interweniować. Cztery tygodnie coraz większej grupy mutantów pojawiają się w naszej okolicy. Zdają się być spłoszone, bowiem często uciekają w wielkim wyśpiechu. Mutanty wędrują z północnego schodu, kierują się głównie na południe, szczególnie w kierunku staju, na i kierunkach pochody. Te, które trafiają na naszą wioskę, stendrują tylko po to, by połamać kwiatki od po spodu, czyli póki co dajemy radę, jednak ataki są coraz częstsze i, i bardziej zmasowane, dlatego potrzebujemy mocniej. Jeszcze raz ponawiam prośby o kontakt z panem od betonu i teraz muszę się pożegnać, bo pilne sprawy z na nami czekają. Do usłyszenia. No, do usłyszenia, do usłyszenia. Dzięki jeszcze za informację. Yy, już podaję dane kontaktowe do tego pana. Okej, okay, wróciliśmy na antenę. I tak, i tak. No dobrze, no to teraz posłuchajmy tego nagrania, które zostało nam przysłane prosto z Rzeszowa. Oto i ono. Nasze więzienia są pełne. Wiecie co to oznacza? Pora na kolejny wyścig śmierci. Pamiętacie te stare emocje? Największy łaj wyścigu, wyścigów w Pedalstu w żółtym hamerze wysforowali się praktycznie od razu na drugą lokację, Tu za nami. W tym roku dla organy wyścig będzie dookoła Rzeszowa. Na chwilę obecną mamy już 15 drużyn, co oznacza, że będzie to całodniowy event. Masz jakichś zbędnych niewolników? A może Twoje dzieci Cię wkurwiają? Przyjdź i je nam odsprzedaj do wyścigu. Płacimy w lekach i amunicji. A może nie masz kogo by nam odstrzelać? Przyjdź tak czy siak, będą zakłady, będzie obstawianie wyników, będą uprażone szczury. Dla zwycięzcy naszej loterii przewidujemy sprawny AK-47, przedwojenny, z całym magazynkiem. Wybuchy, krew i śmierć. Czy jest coś, czego potrzeba ci bardziej? O, szybko się zebrali z tym wyścigiem śmierci. Myślałem, że zejdziemy jeszcze z pół roku. No, to trzeba iść, moi drodzy, trzeba iść, mam kilku takich swoich faworytów na tą walkę, no ale o nich chyba opowiem następnym razem. Bo dzisiaj jakoś tak, jakby to ładnie powiedzieć, musiałbym przygotować po prostu listę. Kto, kto, gdzie, jak, z kim i po co, prawda? A wyścig śmierci jest taki koło okazji, żeby się wypowiedzieć też na ten temat, że o, trzeba, trzeba, trzeba się przygotować dobrze. Na! Dlatego słuchacze, jeżeli macie chęci pójść do Rzeszowa na wyścig śmierci, polecam wam. To super zabawa, śmiele emocji i w ogóle super jazda. Dlatego jak tylko macie okazję, macie wolne chęci, wybywajcie, przybywajcie tłumnie i zasiądźcie na trybunach oglądając to jakże przepiękne widowisko. No, dlatego sądzę też, że chyba wystarczy już tego do dzisiaj, jak mówiłem, Ciężki dzień za mną, Wodeckiego trzeba było sprać Jeszcze się go spierze mocniej, aż zostanie taki wyblakły no, Bo drugi mu niepoko, dobra, pnisz nie o niego, to tam Wodecki, Wodecki No, dlatego no, mam nadzieję, że jesteście bardzo źli na tego Mikrusa, który tak zeźlił nam wszystkim cały dzień no, są gorsze rzeczy do roboty, prawda? Gorsze rzeczy się mogły zdarzyć, nie wiem, mogła jakaś dziwna armia nadejść, mogły mutanty zaatakować Pomyślcie czasami o tych, którzy umarli przed chwilą. W każdej chwili ktoś umiera, prawda? Dzieci w niektórych miastach umierają z głodu. dosłownie co tyle. Każde pstrychnięcie palcami to jedna śmierć. Jestem zły, co? Nie, no, no, nieważne. Co o palców ktoś umiera? Niekoniecznie z głodu. Czasami ze zbłąkanej kuli albo kugłów mutantów, albo szponów sz sz sz śmierci, czy cokolwiek innego. Dlatego mam nadzieję, że Wam się nic złego nie stanie. Słuchajcie nas dalej. Do usłyszenia następnym razem przed mikrofonem John Berry. Bywajcie zdrowi!